Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 12 kwietnia. Jest 17. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Liderzy Tisy i Fidesu mobilizują wyborców. Zagłosowało już dwie trzecie Węgrów. Akcja gaśnicza w porcie w Gdańsku. Pożar wybuchu na statku pod cypryjską banderą. Marsz cieni w Warszawie upamiętnia polskich oficerów zamordowanych w Katyniu. Ponad 66% Węgrów zagłosowało już w wyborach parlamentarnych. W tym kraju nie ma ciszy wyborczej. Liderzy partii walczących o władzę mobilizują wyborców do ostatnich godzin otwarcia lokali. Premier Viktor Orban zachęca do głosowania na Fidesz, mówiąc, że pokój i bezpieczeństwo Węgier zależą od wyniku głosowania. Jeśli przegramy, ryzykujemy wojnę. Jeśli przegramy, bezpieczeństwo finansowe węgierskich rodzin będzie zagrożone. To decyzja, o której nie da się cofnąć jutro. Musimy bronić Węgier, więc żaden patriota nie może ci zostać w domu. Lider opozycyjnej partii TISA, Peter Madzier, nazywa wybory referendum dotyczącym zmiany systemu, które znajdzie się w podręcznikach do historii. Wszyscy dotkniemy z ulgą, gdy dziś wieczorem pożegnamy się z erą podżegania i nienawiści. W ciągu kilku godzin, które pozostały, proszę wszystkich, by dołożyli swoją cegiełkę do tego wspólnego, historycznego sukcesu. Wiktor Orban zapowiedział, że pogratuluje Peterowi Madziarowi, jeśli TISA zwycięży. Głosowanie potrwa do 19.00. Pierwsze cząstkowe wyniki zostaną opublikowane po zamknięciu ostatniego lokalu wyborczego. Przebieg wyborów na Węgrzech obserwują wysłannicy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Celem emisji jest ocena, czy są one prowadzone zgodnie ze standardami OBWE oraz krajowymi przepisami. Jej pracami kieruje irlandzki polityk On Murphy. Pytany, czy obserwatorzy mogą swobodnie monitorować wybory, powiedział, że misja jest na Węgrzech na zaproszenie władz. Mogliśmy odbyć wszystkie spotkania, na jakie mieliśmy ochotę. Zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci przez naród węgierski w całym kraju, nie tylko w Budapeszcie, dodał szef misji. Obserwatorzy pojawili się na Węgrzech pod koniec lutego i pozostaną tam do 22 kwietnia. Pożar statku w porcie w Gdańsku wybuchł w ładowni, Najprawdopodobniej zapalił się przewożony pod pokładem zanieczyszczony złom zmieszany z oponami. Na miejscu jest siedem zastępów strażaków. Nikt z 25-osobowej załogi jednostki pływającej pod banderą cypryjską nie ucierpiał. Nie było też konieczności, by marynarze opuszczali pokład. Gdyby nie zbrodnia katyńska, dzisiejsza Polska byłaby lepsza, uważają uczestnicy 19. katyńskiego marszu cieni. Wyruszyli ulicami Warszawy dwie godziny temu. Chcemy pokazać, że Polska pamięta o 22 tysiącach oficerów zamordowanych przez Sowietów wiosną 1940 roku, mówi koordynator marszu Jarosław Wróblewski. Idziemy w ciszy, w skupieniu, wchodzimy w rozbawione miasto, które się relaksuje, ale to jest właśnie naszą siłą, że dajemy pewien znak zapytania. Jesteśmy trochę zagadką, ale która pokazuje, że ktoś oddał życie, żebyśmy żyli wolni. Przyjechałam specjalnie, wiedząc o tym, że się odbędzie taki marsz. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę tutaj być. Musimy o nich po prostu pamiętać. Jest to naszym obowiązkiem, żeby tych ludzi ciągle przypominać. Marsza zakończy się pod pomnikiem, przed pomnikiem poległym i pomordowanym na wschodzie. Jutro przypada Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Kateńskiej.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 że skończy się wojna, że Bóg w tym pomoże. Chrześcijanom obchodzącym Wielkanoc życzenia złożył papież. Leon XIV mówił o pokoju i jedności. Szczególną modlitwą objął Ukraińców i Libańczyków. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl do końca dnia słonecznie, tylko na wschodzie i zachodzie więcej chmur i tam możliwe słaby deszcz. Jutro pogodnie w większości regionów, popadać może na krańcach północno-zachodnich. Teraz od 10 do 14 stopni, jutro od 12, 13 na wschodzie oraz miejscami na północy i południu około 14, w centrum do 18 na południowym zachodzie. Autopromocja. Jestem Dzina.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 Każda firma ma swoje cele. Każdy szef ma ambitne plany. Każde zadanie można wykonać mając odpowiednie wsparcie. Odkryj aut dostawczych Opel. Combo Vivaro i Mowano dostępne w leasingu 101,8% z ratą od 805 zł netto miesięcznie i ubezpieczeniem za 1%. Teraz wersje elektryczne w cenie diesla z przedłużoną ochroną Proker. Sprawdź szczegóły u swojego dilera lub na opel.pl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 64 urodziny trójki. Kocha, lubi, szanuje. Kocha. Jest 9 minut po godzinie 17. Trzecia strona medalu. Dzień dobry Państwu, witamy w sportowej audycji w trójce. Norbert Michalek. I Adam Malecki, świat sportu. Także i my nie możemy się otrząsnąć po śmierci Jacka Magiery. Meczu, grając nawet mecz sparingowy, gierkę na treningu musi być mentalno i zwycięzcy. Jeżeli ktoś obojętnie przechodzi do poraży, to no nie jest sportowcem. Sportowiec zawsze walczy. Nigdy nie ma zawodnik wpływu na to, kiedy dostanie szansę. Ma za to wpływ, kiedy ją wykorzysta. Jacek Magiera, niegdyś piłkarz Rakowa Częstochowa i legii Warszawa, trener tejże podobnie jak śląska Wrocław i ostatnio drugi szkoleniowiec reprezentacji Polski, piłkarz trenera, a przede wszystkim wspaniały człowiek. Dobry człowiek z Częstochowy. Dla mnie niezwykle charakterystyczne jest to, co mówią wszyscy jego współpracownicy i młodzi dziennikarze, to dla mnie szczególnie ważne. Wszyscy podkreślają, że to był mądry, współczujący człowiek. Człowiek taki jak Jacek Magiera jest po prostu rzadki i przez to bezcenny. Mówił Mirosław Żukowski z Rzeczpospolitej. Będziemy dzisiaj wspominać Jacka Magiera. Prosimy też o Państwa wspomnienia. Czekamy. Telefon 22 i 7 trójek. W hokeju na lodzie poznaliśmy mistrza Polski. To GKS Tychy, co było kluczem do sukcesu. Team Spirit, mówi Filip Komorski. Wszyscy szliśmy w jednym kierunku. Każdy ten wózek pchał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 Będą u nas gościnie, panie z pierwszej drużyna futbolu w Polsce, a także pędzący gość, czyli Aleksander Ruta, nadzieja polskiego sportu motorowego. Henryk Sytner dzisiaj opowie o wyczynach kolarzy na szosach, w tym przypadku w kraju Basków. Do tego zajrzymy za ocean, a właściwie do kosmosu. Shepard Co pan powiedział? Tu przetłumaczysz? Nie usłyszałem za bardzo. Dobrze. <gry> Przypominamy telefon do nas, nie tylko do Kosmosu. 22 i 7 trójek. Teraz wieści z kraju i ze świata. Z siatkarską kadrą na dobre żegna się Paweł Zatorski. Jeden z najlepszych zawodników świata na pozycji Libero zakończył reprezentacyjną karierę. Z polską drużyną wywalczył 18 medali wielkich imprez, w tym srebro na Igrzyskach Olimpijskich, dwa razy złoto na Mistrzostwach Świata, złoty medal Mistrzostw Europy, czy pierwsze miejsce w Lidze Światowej. No, z takim dorobkiem można kończyć karierę. No Na korcie w Monte Carlo w finale turnieju tenisowego Hiszpan Carlos Alcaraz gra z Włochem Janikiem Sinerem. W pierwszym secie wygrał Sinner 7-6 po tej breku, w tej breku było 7-5, a w drugim secie jest 3 3. Na boiskach Ekstraklasy trwa 28 kolejka. Krakowia zremisowała z Arką Gdynia 2-2. Zremisował również Motor Lublin z Rakowem Częstochowa 1-1. Zagrają jeszcze lider Lech Poznań z gks Katowice. Początek o 17.30. O 17.30 rozpocznie się także spotkanie, na, którą, na które czekają, myślę, wszyscy kibice piłki nożnej na świecie, a szczególnie Fani Premier League, bo Chelsea zagra z Manchesterem City, a wiadomo, Manchester City poluje na Arsenal, który przegrał wczoraj z Bournemouth. Na zapleczu Ekstraklasy w pierwszej lidze gks wygrał na wyjeździe z Pogonią Siedlce, a Polonia bytą zremisowała z liderem Wisłą Kraków 1-1. Z kolei od 17 trwa mecz znicza Pruszków z Miedzią. Legnica na razie bez bramek. Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak zajęli 11 miejsce w klasyfikacji generalnej, a 8 w klasie WRC 2 i 6 w Challengerze podczas rajdu była to czwarta runda Mistrzostw Świata. Zwycięzcą imprezy został Japończyk Takamoto Kacuta. W Ekstralidze Żużlowej pojadą w kolejnych meczach pierwszej kolejki. O 17.00 GKM Grudziąc. to już trwa, e, walczy ze Stalą Gorzów. O 19.30 w starciu wicemistrza z mistrzem ubiegłego sezonu zmierzą się Motor Lublin z KSM Toruń. Obserwujemy to, co dzieje się w sporcie. Jeśli mieliby Państwo jakieś sugestie związane z różnymi wydarzeniami, takimi jak na przykład Paryż-Roubaix zakończyło się ściganie i wygrał belgijski kolarz grupy Wisma Food van to, jest, to była 123. edycja tego legendarnego wyścigu. Także wielkie gratulacje. Polski zawodnik Stanisław Aniołkowski uplasował się na 18. miejscu, czyli całkiem dobrze. Filip Maciejuk z tego co widzę był 54. Jeszcze raz. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Czekamy na Państwa głos. The currents will shift. Glide me towards you. Know something's left, and we're we'll all. Polski Związek Piłki Nożnej z głębokim smutkiem i ogromnym żalem przyjął informację o śmierci Jacka Magiery, drugiego trenera reprezentacji Polski, rodzinie, przyjaciołom oraz bliskim Jacka Magiery PZPN składa wyrazy najszczerszego współczucia. Taki komunikat pojawił się w piątek. Myślę, że wszyscy kibice. Wszyscy związani z futbolem, ze sportem, dziennikarze i nie tylko e, nie mogli uwierzyć w ten komunikat, który się pojawił, który był związany właśnie z śmiercią pana Jacka, który rano poszedł pobiegać, zasłap i niestety jego funkcji życiowych mimo reanimacji nie udało się przywrócić. Do tych kondolencji oczywiście się przyłączamy jako e, redakcja. Wiele było tych głosów, jest wiele głosów e, wsparcia e, i też wspomnień związanych z Jackiem e, Magierą. Dariusz Urbanowicz e, skupił się na tych słowach, które wypowiedział za swojego życia Paniacek, e, Także e, opowiadając o tym, e, co działo się na stadionach właśnie już po odejściu m, byłego trenera Legii, Warszawa czy Śląska, Wrocław, w, E, przy okazji tego materiału Darek skorzystał z materiałów Kanapu Sport, łączy nas Piłka, TVP Sport, mediów społecznościowych Legii, Warszawa, Śląska, Wrocław i Widzę Wałudzie. Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jacka Magiery, byłego piłkarza i trenera Legii Warszawa, który przez 20 lat z oddaniem i pasją współtworzył historię naszego klubu na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako człowiek pełen zaangażowania i serca do futbolu. Uczciwy minutą ciszy pamięć świętej pamięci Jacka Magiery. Od 2025 roku członka sztabu reprezentacji Polski, asystenta trenera Jana Urbana. Doskonałego trenera i człowieka, którego mieliśmy okazję także my poznać. Był oczywiście znakomitym trenerem klubowym, czy Legii, czy Śląska, ale był także świetnym zawodnikiem i niewielką część swojej kariery poświęcił także naszemu klubowi. Oddajmy cześć jego pamięci.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 Jestem mistrzem Europy, z tego się cieszę jako zawodnik, jako trener początkujący. Debiutowałem w tym roku w chojnicach w pierwszej lidze. Dzisiaj prowadzę drużynę z Realem Madryt. Wszystko jest możliwe, każdy może gdzieś tam sobie stawiać swoje cele, wierzyć w to, realizować je i tyle. Cieszę się, że, że dzisiaj zepszyliśmy mimo wszystko ten jubileusz Zidanowi. No, ale jeszcze będzie miał tyle do wygrania, że na pewno taki zimny prysznic w Warszawie mu się przyda. To jest zupełnie inna praca być zawodnikiem inaczej jest być trenerem. Inny stres też jest grając inny będąc na ławce. Ta drużyna dokonała rzeczy tak naprawdę można powiedzieć niemożliwej. Kiedy miała 12 punktów straty. A dzisiaj jesteśmy na pierwszym miejscu i chwała jestem dumny z drużyny za to co zrobiła jak pracowała jak wierzyła w to że może zostać mistrzem Polski. Pierwszy raz, jak wchodząc do szatki 25 września, powiedziałem dwa zdania. Jedno takie, że mamy sobie zakodować, że walczymy o Mistrzostwo Polskie. I ta wiara ma być. Wiara, praca, budowanie drużyny. Przede wszystkim szacunek jeden do drugiego. Udało się. Jeden drugiego ma wspierać, jeden drugiego ma asekurować, jeden drugiemu ma pomóc Ale jak będziemy drużyną, to nie ma szat, żeby ktokolwiek was złamał. Słyszu? Chcesz zagrać? Ludzie, Góra? Chcesz? Wyciągniesz asa zostajesz w tej drużynie. Wyciągniesz inną kartę, dzisiaj wypas. Chcesz dla tak? Jak cię nie powołam, góra, na listopad, to ktoś się zapytał Cię. Czy ty jesteś anonimowy, gości w Polsce? Anonimowy. Ty jesteś anonimowy. Każdy z Was jest anonimowy. Nikt Was nie zna. Nikt. Nikt się nie zapyta, dlaczego z nie ma nas Nie, Nikt! Ale jeżeli swoje życie, swoją karierę chcesz zależać, karty, od to jest twój wypływ, twój wypływ, ty decydujesz, co robisz dzień przed meczem i co robisz po meczu bezpośrednio, jak trzeba się regenerować do następnego meczu, Chce ktoś zabrać? Strasznie bluzgam, najpoważniejsze przekleństwa, od których uszy puchną, to oranyśku i kurka wodna Nie To Saganowi zawcięczam moją drugą ksywkę obok medzika, babcia Nie Mój firmowy wślizg to laseczka. Zaginałem nogę i odbierałem nią piłkę. Nie zdarzyło mi się, bym ją wybijał. Tak. Może nie byłem super snajperem, ale mnie zdarzyło się kiedyś zdobyć gola głową na siedząco. Tak. W Rakowie-Częstochowa, tak? To... Lechem Poznań, a zresztą. No. Miałem zeszyt, gdzie zapisywałem wszystkie złote myśli Franciszka Smudy. Mam, tak. Mam w domu zeszyty z wszystkimi pięknie i skrupulatnie rozpisanymi treningami od czasu gdy zostałem asystentem. Tak. Wyglądam niepozornie, ale mam żelazny uścisk dłoni, trzymam i patrzę w oczy, aż ten drugi pęknie. Tak. Z wszystkich trenerów, u boku których pracowałem, najwięcej nauczyłem się u Jana Urbana. Tak. Pauza za żółte kartki. Będzie odtąd równała się konieczności napisania przez zawodnika rozprawki o polityce zagranicznych pierwszych piast. <głosy> Zapraszamy na wspomnienie osób, które znały Jacka Magierę, lepiej, trochę mniej. Zaczniemy od wspomnienia Mirosława Żukowskiego z Rzeczpospolitej. Dobry człowiek z Częstochowy, jest jeden z niewielu ludzi w futbolu, do którego nie przyczepiło się nigdy nic z tych paskudnych spraw, które czasami, z którymi w futbolu mamy do czynienia, a on funkcjonował w tej piłce w różnych, w różnych latach. Dla mnie niezwykle charakterystyczne jest to, co mówią wszyscy jego współpracownicy, i młodzi dziennikarze to dla mnie szczególnie ważne. Wszyscy podkreślają, że to był mądry, współczujący człowiek, a z mojego punktu widzenia najważniejsze jest to, że wszyscy piłkarze, którzy się z nim zetknęli mówią, że uczył ich nie tylko futbolu, że to był człowiek po prostu o bardzo wysokim morale i to był człowiek, z którym kontakt oznaczał i jeżeli się poważnie traktowało jego słowa, to zostawało to na, na, na resztę życia. Niewielu ludzi takich jest w sporcie, a w futbolu, myślę, który jest no, najbardziej medialny i najbardziej narażony na wszelkiego rodzaju hejty i, i, i, i takie nienawiści, to człowiek taki jak Jacek Magiera jest po prostu rzadki i przez to bezcenny. Ja czuję wielki smutek, myślę, jak... Większość kolegów, którzy mieli okazję Jacka znać, grać z nim i poznać go jako po człowieka. Adam Majewski, kolega Jacka Magiery z szatni w Legii Warszawa. Smutek, szok, niedowierzanie. Wiadomo, że razem występowaliśmy w Legii Warszawa przez cztery sezony. Mieliśmy bardzo dobry kontakt ze sobą, spędzaliśmy często ze sobą dużo czasu. To bardzo wartościowa osoba. My byliśmy bardzo podobni do siebie, mieliśmy bardzo podobne charaktery, bo jesteśmy spokojnymi bezkonfliktowymi ludźmi. Mieliśmy podobne zasady. Przede wszystkim go ceniłem za to, że był bardzo szczery, był uczciwy, pomocny. Może nie był jakoś bardzo w swoich wypowiedziach. Był bardziej takim obserwatorem, natomiast jak już ktoś mówił, to był bardzo konkretny. Wiedział, czego chce od życia. Zabierał głos tylko wtedy, kiedy było potrzeba, miał swoje zdanie, ale był spokojnym, ułożonym człowiekiem. Pracowitym inteligentnym, nie wrogów. Ciesząc się ze zwycięstwa, też cieszę się z tego, że mogę to zwycięstwo zadedukować panu Magierze. Aleksander Wukowicz, trener Widzewa Łódź. Bo jest to bardzo ważny człowiek dla mnie, a na dodatek też człowiek, który też był związany z Widzewem, a całkiem niedawno też życzył mi jako nowemu trenerowi powodzenia i wiem, że trzymam kciuki i ta wygrana jest dla niego. Chciałbym w imieniu swoim, ale nie też całego klubu wyrazić, Tutaj ogromny ból i wyrazy współczucia. Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii Białystok. Szczególnie dla rodziny najbliższych, dla, dla przyjaciół, dla wszystkich, którym trener Jacek Magiera był, był bliski. Mi osobiście był bardzo bliski. Bardzo to jest też trudny dla mnie moment. Żegnaj Jacku i spoczywaj w pokoju. To był ktoś to po prostu on funkcjonował w tym młodym wieku, tak jak myśmy funkcjonowali w tych kadrach. Być po prostu tak dojrzały. Andrzej Bledzewski, bramkarz reprezentacji młodzieżowej, która w 1993 roku zdobyła Mistrzostwo Europy. Jeśli chodzi o Jacka, no to było od niego takie już podejście dojrzałe, takie trenerskie, takie, takie pedagogiczne. Po tych Mistrzostwach Europy później przyszliśmy do 18, do kategorii I tej wyższej. No brał odpowiedzialność za, za wiele rzeczy. Wybiegał dużo szerzej, no i to było taka postać. Trudno uwierzyć w to, że, że jego nie ma, że, że się nie będzie gdzieś tej osoby widzieć, że bardzo przykro. Miałem okazję z nim rozmawiać i to zawsze było tak dość dowcipnie, dlatego, że jak w redakcji sportowej mówiono, że kogoś trzeba wziąć z sekcji piłkarskiej Legii, to mówiono Henryk wiesz do kogo pójść. Ja mówię wiem do kogo pójść. Henryk Sytner Legenda Trójki. I Jacek był takim człowiekiem, który nigdy nie odmawiał, zawsze sympatyczny. Zawsze rozumiał, że dziennikarz musi też mieć materiał taki, że tak powiem, do słuchania, a nie tylko taki dla odfajkowania. I chyba byłem rekordzistą, jeśli chodzi o ilość nagrań z Jackiem. My się zresztą bardzo lubiliśmy. On wiedział, że jak ja przychodzę, to chciałbym od niego usłyszeć coś, co będzie sympatyczne. I tak było przez cały czas. Także ta wiadomość o jego śmierci była bardzo smutna. Mnóstwo rzeczy przychodzi mi na myśl, ponieważ myśmy się znali od bardzo dawna. Od mniej więcej 30 lat, kiedy zdobył z drużyną juniorów Mistrzostwo Europy. To była drużyna trenera Zamilskiego. Wtedy go lepiej poznałem, polubiłem. Stefan Szczepłek, dziennikarz Rzeczpospolitej. Wiem... Jedno na co zwróciłem uwagę, szczególnie teraz po tej śmierci, jak bardzo był to człowiek szanowany, bo czasami się mówi o kimś żyjącym, że tak, przyzwoity, szanowany, uczciwy i tak dalej. I czasami te słowa nie bardzo mają pokrycie w faktach. Poza tym pamiętajmy jak bardzo środowisko, w którym żył Jacek Magiera, które częściowo jest środowiskiem naszym, na dziennikarzy sportowych było... Było i je ze sobą skłócone, zawistne i w przypadku Jacka ja miałem takie wrażenie, że on w ogóle nie miał wrogów. Teraz nawet po jego śmierci to jest coś niezwykły, coś, co się nigdy wcześniej nie zdarzyło. O tym, jak się zachowują ludzie, którzy mieli z nim kontakt i którzy z nim kontaktu nawet nie mieli. I to, że dobrze go wspominają jego koledzy z boiska lub piłkarze, których trenował, to jest absolutnie zrozumiałe. Bo nawet jak był taki zawodników surowy, to oni wiedzieli... I od razu się dowiadywali bardzo szybko, że on tego nie robił dlatego, że tak chciał, tylko dlatego, że chciał dobrze dla nich. Natomiast teraz doszło coś nowego, co jest dla mnie absolutnie niezwykłe i każące zastanowić się nad tym, jakimi jesteśmy ludźmi. Że był taki przypadek na konferencji prasowej po meczu Wisły Płoc z Lechią Gdańsk. Trener Lechi po przegranym meczu, trener Anglik po przegranym meczu zaczyna swoją wypowiedź od tego, jakim człowiekiem był Magiera. To było niezwykłe. Dzisiaj słyszałem taką wypowiedź trenera Radomiaka, który jest Portugalczykiem z kolei. Podobnie. Po prostu każdy, kto się z Jackiem Magierą w życiu spotkał, musiał odnieść takie wrażenie, że to jest nie tylko dużej klasy fachowiec, ale to jest niezwykle przyzwoity, uczciwy człowiek, który miał zawsze serce dla każdego i to było w jakimś tam sensie jego mocnym życiowym. Nawet on to wpajał piłkarzom, że wykorzystujcie każdą szansę, bo drugiej możecie nie mieć. I o ile mi wiadomo, piłkarze, nawet ci powiedziałbym kernombrni o znanych nazwiskach, w to uwierzyli i dobrze na tym wyszli. Te wszystkie cechy charakteru, które on pokazywał na co dzień, były docenione kiedy żył i nie zostały zapomniane i zostały podkreślone po jego śmierci. No ale co byśmy nie mówili, no to takie tragedie to się rzadko zdarzają. As a meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money wins. He doesn't play for respect. He deals a cause to find the answer. sacred geometry of chance The hidden law of a probable outcome The numbers lead a dance I know that the spades are the swords of a soldier I know that the clubs are weapons of war I know that diamonds Money for this art But that's not the shape of my heart He may play the jack of diamonds He may lay the queen of space He may conceal a king in his hand While a memory of it fades space are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape. Wypełniło się nasze studio, są goście, gościnie, witamy bardzo serdecznie, będziemy o amfutbolu rozmawiać, ostatnio gościliśmy reprezentantki Polski w amfutbolu. teraz trochę więcej będzie o tych klubowych aspektach, jest z nami Lidia Krawczyk z Art House Kołowa, dzień, dzień dobry. dobry, witamy bardzo serdecznie, jest Malwina Kosicka, bramkarka, dzień dobry, dzień dobry, oraz Ewa Jagaciak, zawodniczka z Pola, dzień dobry, oraz pan Przemy Szabat, FFK Sport. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę. No bardzo ładnie prze przedstawiłeś. To Mówimy o drużynie FFK Furia Warszawa. Skąd się wziął pomysł na to, żeby ta drużyna powstała? jak zaczniemy? Ja chciałbym zapytać, tak? skąd się wziął pomysł na to, żeby podobnie jak Radiowa Trójka kolor był jaki? A? E, kolor jest magenta. No, no proszę, o, państwo, proszę już drużyn. to na słowę. Tak? <laughs> to skąd, jest magenta. Skąd pomysł, powiedz. Skąd pomysł na kolor? Eee, zarówno <głos> zarówno jak dobrze. na kolor, jak i na nazwę Furia, tak naprawdę, na no, ten członk, FFK Furia Warszawa, e, jest e, zbiorem myśli naszych kobiet, czyli naszych reprezentantek, e, całego, całego zespołu, całej drużyny dziewczyn. Wybrały same nazwę, wybrały same kolorystykę, dalej już poszło. No to w takim razie może panie zapytamy, skąd taki pomysł, skoro to wasza inicjatywa? jeśli chodzi o róż, to byłyśmy tutaj dosyć zgodne, przepraszam Magenta no właśnie, jak mogłam no. się tak pomylić natomiast jeśli chodzi o nazwę Furia no to jest, każda z nas ma troszkę inne skojarzenia z tą nazwą, ale mi osobiście kojarzy się z taką pasją i taką intensywnością z czymś, co uderza mocno ale tak też pozostawia po sobie e, ślad intensywny i, e, i myślę, że że to Właśnie ze zbioru tych myśli, wymiany myśli, pojawiła się ta nazwa, ta furia, i bardzo dobrze się czujemy pod, pod taką nazwą, prawda? Tak, tak, doskonale. Odzwierciedla nasze charaktery, także. Tak, zdecydowanie. Zostawiacie ślad e, także na rywalkach zapewne, bo, bo z wyniki e, z tego, co wiemy, coraz, coraz lepsze, właściwie świetne. Lidio, e, dlaczego jest to na, świat, na skalę polską, europejską i światową ewenement, że powstała ta drużyna? FFK Furia Warszawa razem z Wartą Poznań faktycznie, bo pewnie musimy to słuchaczom wyjaśnić, um, są pierwszymi dwiema w skali Europy drużynami kobiecymi w futbolu Od kilku lat um, dziewczyny grają jako reprezentacja Polski, natomiast faktycznie Dotychczas było tak, że na co dzień trenowały w męskich drużynach futbolowych, bądź spotykały się z całej Polski na zjazdach kadry. Decyzją Polskiego Związku Amfutbol, ale też decyzją naszą tutaj z klubem. Wyszliśmy naprzeciw tym marzeniom Polskiego Związku, żeby co najmniej dwa ośrodki w Polsce powstały. To był plan do zrealizowania, na przełomie tego roku mówiliśmy się na wiosnę 27. No ale jak pojechaliśmy na, chyba na początku lutego, tak, Przemysław, na zjazd kadry, żeby trochę poczuć klimat i zobaczyć technikę, poziom tutaj Przemek jako trener, a my w ogóle takie emocje, na ile jesteśmy w stanie z dziewczynami szybko zapaść dobry kontakt i coś wspólnie wypracować. Następnego dnia dziewczyny już do nas przyjechały, a my w kolejne trzy dni później już wróciliśmy do Polskiego Związku, że co tam wiosna 27, idźmy 26. na wiosnę 26. Warta też super podjęła wyzwanie, no bo wszystkim zależało, żeby wystartować z inauguracją Ekstraklasy Facetów. E, no a tak, a, a w ogóle to się zaczęło od tego, że chyba w sprawie facetów, prawda? w Polski Związek się spotkał z tak, tobą tak. w sprawie organizacji y, turnieju i tak poszło. Początkowo miał być męski klub tworzony, tak, ale zdecydowanie chcieliśmy <grym> wejść w te nowe struktury i ta sekcja bez, bez żadnego zastanowienia zdecydowaliśmy się na kobiecy Amfutbol. Co was wyróżnia oprócz tego, że to jest kobieca drużyna? To wszyscy nam mnie słyszeli, ale dobrze, nie, mogę odpowiedzieć. <śmiech> Pierwsze to, że nie jesteśmy, mm, nie wywodzimy się z żadnego dużego ekstraligowego klubu, tak, no bo mamy Wisłę Kraków, w przypadku to Warte Poznań i tak dalej, no tutaj była FFK Warszawa jako Akademia Piłkarska, której oczywiście życzymy y, awansów do ekstra klasy i tak dalej, ale y, chyba nas wyróżnia to, że stworzyliśmy nowy twór w wyniku takiej synergii instytucji publicznej, bo miasto steczne Warszawa, Arthaus, kłowa jest placówką warszawską i Akademia Piłkarska i, i chyba w opinii innych wychodzi nam to dobrze, ale jest to na pewno jakaś innowacja, no bo nie jesteśmy typowym klubem sportowym, tylko jakoś tak się mieszamy i, i dziewczyny chyba też doświadczają trochę innych tutaj spotkań z nami, bo oprócz tego, że są te treningi, to wprowadzamy różne inne elementy, które też pozwalają nam się bardzo szybko integrować jako mm -hmm. drużyna, mm -hmm. trochę przecinając różne światy, które my wprowadzamy jako ta instytucja samorządowa, bo na przykład wczoraj Ewa może opowiedz, tak, tak, tak wyglądał cały zjazd. I wczoraj mieliśmy okazję ćwiczyć. <śmiech> y uh -huh. <śmiech> Do mikrofonu prosimy, tak? Dobrze. Y, tai Chi, Zaproszony został y, pan, który przedstawiał nam y, całą choreografię. Braliśmy w tym czynny udział. Było to jako wyciszenie po treningu, więc wszyscy byliśmy zadowoleni. Także y, są organizowane różne spotkania, no bo to y, w piątek mieliśmy na przykład taniec brzucha, to też było bardzo o. ekscytujące, więc y, oprócz piłki mamy takie zajęcia, gdzie się integrujemy i tak bawimy. Mamy bardzo napięty gra jest to bardzo intensywne, ale też no, pozwala nam się integrować. Ja jako nowy zawodnik na przykład, tak jak mówię, amputację miałam w czerwcu. No, nie miałam możliwości, bo nie znam nikogo Jak gdyby z, z amputacją. Mogłam się dowiedzieć bardzo dużo rzeczy. Jest to też dla mnie taka terapia, że, że można wstać z tego łóżka, że można uwierzyć, że życie bez nogi nabiera sensu i może być nawet jeszcze lepsze niż to wcześniej. Yy, także ja zachęcam wszystkie yy, dziewczyny, które są w podobnych sytuacjach, żeby dołączyły do nas, żeby nie siedziały w domu i żeby uwierzyły w to, że yy, nieposiadanie ręki albo nogi to nie jest koniec świata. A jak ty się dowiedziałaś o tym? Czy ta informacja do ciebie przyszła? Zostałaś w jakiś sposób odnaleziona? Znaczy ja zostałam odnaleziona przez naszą kapitankę, a nie? Ania tutaj poluje na dziewczyny, także byłam na takiej stronie amputowani.pl, więc Ania tam też działa na tej stronie, gdyby werbując nowe zawodniczki. No i Ania napisała do mnie wiadomość, bardzo mnie to zaintrygowało przebyłyśmy rozmowę telefoniczną. Na samym początku nie ukrywam tego, że byłam troszkę przerażona tym, poza tym na jaką skalę to jest robione i super, jesteśmy tak zaopiekowane. Ja jestem zachwycona. Chociaż nigdy nie miał styczności z piłką, ale tutaj trener... Tutaj trener może się wypowiedzieć, bo z siebie samej nie wiem, my, ale myślę, że z treningu na trening jest coraz lepiej, a poza tym... Ta atmosfera też tego stadionu, tej rywalizacji, na przykład mnie to strasznie wciągnęło, chociaż naprawdę ze sportem nie mam nic wspólnego. Teraz jak gdyby muszę, bo muszę mieć kondycję i jak gdyby dbać o to, żeby ta noga gdzieś tam się nie... Zastała. E, zastała. Więc postanowiłam ruszyć. Powiem szczerze, że sama jestem dumna z ciebie i jestem w listopadzie. Skończyłam chemioterapię, a tutaj to traktuję jako po prostu... No jest to moja terapia, no, na terapia w nowe życie, bo amputacja jest dla mnie now... no byłam załamana, no, nie ukrywam tego, no świat się zawalił i próbuję go odbudować. Zdaję sobie też sprawę z tego, że to nie jest łatwe, zdaję sobie też z tego sprawę, że dziewczyny, które y, mam nadzieję dołączą do nas bardzo licznym gronem, y, po prostu wyjdą z domu i uwierzą w siebie, że naprawdę można wiele po takich ciężkich sytuacjach. Malbino, te, te, przeczytałem takie bardzo, bardzo ładne zdanie, niepełnosprawność się nie wyklucza, jest tylko wyzwaniem, to nie jest punkt zatrzymania, lecz punkt wyjścia. Podpisujesz się? Tak, zdecydowanie. Jak najbardziej. Jeśli chodzi też o tę te właśnie wyjątkowość Furii jako miejsca, to y, właśnie już y, z perspektywy osoby, która trenuje troszkę dłużej y, ten Amp football, mogę powiedzieć, że niesamowite jest to, że Furia jest y, miejscem, gdzie spotykają się tak naprawdę osoby takie jak Ewa, które dopiero zaczynają i osoby y, tak naprawdę z najwyższej półki tego sportu w Polsce, bo są z nami dziewczyny, które y, zajęły trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata futbolu i Wszyscy znajdują tam przestrzeń na rozwój i razem tworzymy świetną, świetnie zgraną drużynę. E, to jest chyba coś, e, co ciężko osiągnąć, a, a w tym klubie to się udaje i e, każdy e, czuje się w tym miejscu po prostu dobrze i ma przestrzeń na rozwój. Dlatego również zapraszam wszystkich, e, którzy spełniają warunki tego sportu, czyli <śmiech> <śmiech> nie mają jednej kończyny lub mają wadę e, której skończyn, Taki do dziwne dołączenia. Mamy wymagania. Tak, no, dosyć <śmiech> trudne do ale właśnie to jest ten punkt wyjścia i warto spróbować skorzystać z okazji. Ja jestem osobą, która wcześniej, przed amfutbolem, e, trenowała inne sporty, ale faktycznie z piłką nożną zupełnie nic mnie nie łączyło. E, natomiast też jestem przykładem osoby, która, no, można powiedzieć, jest dowodem na to, że coś odwlecze, to nie ucieczę, bo w momencie, kiedy amfutbol przyszedł do mnie, ja nie mogłam dołączyć do drużyny, ale jak tylko e, sytuacja się zmieniła i wyklarowała to, e, to sama się zgłosiłam. I, y, no i drużyna już była w innym miejscu, mimo to y, poczułam się też y, dobrze i y, naprawdę cieszę się, że zrobiłam ten krok, że spróbowałam i naprawdę polecam wszystkim, żeby chociaż spróbować, bo y, to, że jest ciężko w, w naszych sytuacjach, że będzie ciężko, oczywiście, że będzie, że jest, ale... Y, to nie znaczy, że nie warto, bo każdy z nas, niezależnie od tego, ile ma rąk i nóg, yy, ma jakieś swoje problemy, ma z czymś, się, z czym się boryka, co go blokuje, ale to nie znaczy, że to musi nas zatrzymać, że nie możemy się rozwijać, że nie możemy próbować i sięgać po największe laury. Dokładnie, dziewczyny są wzorem właśnie do tego, że można i po prostu dołączając jak gdyby do drużyny, e, no chce się więcej, chce e, się zdobyć takie umiejętności jak posiadają dziewczyny, naprawdę zapraszamy serdecznie. Sky is the limit, tak? <laughs> tak, Dobrze, dokładnie. w ta takim razie e, ci wszyscy, którzy nas słuchają, te panie, nas, które nas słuchają, e, w jaki sposób mogły do, mogłyby do was dołączyć? Jak to się robi? Tak naprawdę e, można się skontaktować z nami w różny sposób, tak? poprzez którąś z dziewczyn, poprzez e, Facebooka, Facebooka stronę internetową, tak? FFK Furia Warszawa, Instagram, więc, więc jakby tutaj już, już po pierwszym meczu tak naprawdę... Mieliśmy kilka zapytań, tak? e, więc, więc jest dużo dziewczyn, które gdzieś tam są zainteresowane i to, co zapytałeś się na początku, tak? co nas wyróżnia, to wydaje mi się, że wyróżnia nas przede wszystkim przełamywanie barier przez te, przez te kobiety. Tak? To są żony, matki, które na co dzień e, mają, mają swoje obowiązki życiowe i nagle zostawiają wszystko, spotykamy się na naszym kampie piątek, sobota, niedziela jest odcięcie się od jakby szarej codzienności i zaczynamy naszą furię, tak? Aha. Naszą furię i ja najchętniej to bym zaprosił wszystkich na trening, żeby zobaczyć jak to wygląda, Oczywiście. tak? Bo to nie jest tylko i wyłącznie jakby sam trening piłkarski, ale to jest przede wszystkim no, masa, masa takich wspólnych emocji, wspólnego przeżywania, śmiechu. No, jesteśmy taką, tworzymy taką społeczność, tworzymy taką naszą rodzinkę, można drużynę, powiedzieć. jest rodzina, tak. E, tak. Więc, więc no te dziewczyny są niesamowite, tak. Pozostała nam minuta. Lidio, jeszcze do ciebie. Co to za miejsce, art house, kołowa? Co tam się odbywa? Dlaczego jest takie unikatowe? No przede wszystkim jest to dom furii. <śmiech> Warszawski Targówek, Kołowa 24. Zapraszamy serdecznie, blisko metro Trocka, więc też komunikacyjnie wcale nie koniec świata. No przestrzeń sportowo-kulturalna, gdzie mamy boiska, na którym trenują dziewczyny, ale też odbywa się wiele warsztatów, animacji, wydarzeń bezpłatnych. Mamy fantastyczne dofinansowanie ze środków Miasta Slecznego Warszawy które pozwala nam yy, przygotować ofertę wielopokoleniową, więc teoretycznie mogą iść dzieciaki na zajęcia piłkarskie, rodzice mogą w tym czasie iść na potańcówkę. Dziewczyny y, trenowały. Chyba ostatnio zjazd była potańcówka Latino. Czyli potańcówka z dziewczynami. Wczoraj była grecka. No potańcówka. nie do końca. Chociaż trener czasem tam się denerwuje, że tam dziewczyny trochę służą. Tak, jak to dziewczyny? No jesteśmy troszkę rozproszone. Czasami. Troszkę, tak. Tak, ale też y, musimy pochwalić tutaj nasz sztab, bo to jest y, Dokładnie. Pięć, pięć osób minimum zawsze na każdym treningu. Profesjonalnie. To też, mhm. też dlatego, że właśnie są gdzie po pierwsze bramkarki mają. To może trener niech opowie czy pochwali Tak, za no, mówiłem już... minutę. Sztab, <laughs> Sztab jest rozbudowany, tak, mamy trenera bramkarzy, przygotowania motorycznego też dzielimy właśnie też, dlatego zachęcamy wszystkie nowe dziewczyny, nowe kobiety, które chciałyby dołączyć, ponieważ e, te dysproporcje, które są, tak, że jedne zaczynają, drugie już są reprezentantami, reprezentantkami Polski od lat, e, to nie jest przeszkodą, ponieważ my sobie dzielimy grupy, tak? Dzielimy grupy. Wiadomo, że dziewczyny, które zaczynają, potrzebują jakby takiego Początku, tak, zapoznania się podstaw piłkarskich, poruszania się też na kulach, e, a dziewczyny, dziewczyny, które są już bardziej zaangażowane, no to są też w grupie e, bardziej zaangażowane, z bardziej zaangażowanymi, ale i tak wszyscy jesteśmy zintegrowani razem i mamy wzajemne takie relacje, że uczymy się też od siebie, tak? Ale ja 10 sekund wykorzystam na to, <śmiech> bo na pewno <śmiech> słucha nas tu przedstawicieli wielu fajnych firm Marek, jeśli chcecie zrobić fajne projekcje, serowy. Super inicjatywę to lepsze niż FFK Furia Warszawa. Nie znajdziecie. <gry> Oczywiście. Serce rośnie słuchając Was, patrząc na nas. My mamy ten luksus, Państwo słuchacze nie. Bardzo Wam dziękujemy i trzymamy kciuki i do zobaczenia. Będziemy śledzić wszystko to, co się dzieje i jest związane z Furią. Bardzo Wam dziękujemy. Dziękujemy, dziękujemy bardzo. bardzo. FFK Furia! <gry> Yeah, man. To teraz wybieramy się na rower wraz z Heniem Sytnerem po kraju Basków. Co roku kibicujemy kolarzom wyścigu dookoła kraju Basków. Tym razem ściganie rozpoczęło się jazdą indywidualną na czas ze startem i metą w Bilbao. Polacy w tej edycji nie startują, ale przypomnę, że w 2014 roku Michał Kwiatkowski zajął drugie miejsce w tym wyścigu. W tym roku czasówkę wygrał 19-letni Francuz Paul Seksiarz, który o 23 sekundy pokonał rodaka. Wina Wangelina. Początkowo prowadził Słoweniec Primoz Roglicz, ale nie wytrzymał narzuconego przez siebie tempa i na mecie zameldował się na czwartej pozycji. Na trzecim etapie najszybszy był Francuz Axel Laurence, który jako pierwszy dojechał do mety. Na finiszu wyprzedził Hiszpana Igora Ariete. 14 sekund stracili kolejni uczestnicy ucieczki. W klasyfikacji generalnej nic się nie zmieniło. Seksas nieznacznie umocnił się na prowadzeniu. Na czwartym etapie długo samotnie uciekał Amerykanin Brandon McNulty. Grupa pościgowa licząca 30 kolarzy dogoniła go 34 km przed metą. Na finałowych kilometrach przed ostatnią górską premią uciekinierzy podzielili się na małe grupy i większość z nich wchłonął peleton. Najwięcej siły zachowali Aramburo i Norweg Fabian Johansen, który na finiszu stoczył zacięty pojedynek o zwycięstwo. Bask wygrał odnosząc 10 triumf zawodowej karierze. Ostatni szósty etap zakończył się zwycięzcym finiszem Amerykanina Andrew Augusta, który był najszybszy w miejscowości Bergara. W klasyfikacji generalnej zdecydowanie zwyciężył Francuz Paul Seksiarz. Pogoda niestety nie dopisała, kolarzom dokuczało zimno i deszcz, a jeszcze w piątek był 30-stopniowy upał. Takie jest życie kolarza. Najmłodszy zwycięzca imprezy w kraju basku wygrał trzy etapy i triumfował w klasyfikacji górskiej, punktowej i młodzieżowej.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 Zeszłoroczny koncert Bobiego Gillespie i jego zespołu w Lozannie na antenie trójki już dziś, tuż po 19. Sam będę słuchał. Grzegorz Hoffman. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a po całym tygodniu pracy... O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież. Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.